Chciałem w takiej sprawie, bracia, i taki temat, i tutaj ktoś mówi może o rozwodach. Nie, nie, nie. To by się ożywiło zgromadzenie. Ale nie, chciałem, wiecie, słuchałem takie, takiego zwiastowania brata do, do właściwie do ludzi wierzących, do zboru. I ten brat, i szacowny brat, i znamy go, on między innymi podkreślał tam służbę kościoła, tak? Czym kościół winien się się zajmować takie bym powiedział fundamentalne kwestie i między innymi wspomniał tam o tym, że powinnością Kościoła jest służba wśród ubogich i teraz chciałem właśnie tą sprawę poruszyć ubogich jak i jak Kościół winien się zachowywać czy Chodzi tutaj, to jest wiecie, to jest przy okazji jak Paweł pisze do Galatów, gdy spotkał się z apostołami, pamiętacie, przypomina, przywodzi nam tą historię i na koniec, na koniec mówi, że no, bracia Jakub, Kefas, Jan podali mu prawicę i Barnabie na znak wspólnoty, abyśmy my poszli do Pogan, no a oni do Obrzezanych, bylebyśmy, tutaj mówi, mówią apostołowie, to jest list do Galatów 2.10, 2, bylebyśmy tylko pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić, Paweł apostoł mówi. I teraz moje pytanie, i taka może możecie bracia tutaj w tej sprawie usłużyć, czy mowa tutaj jest... Nie chodzi o to, żeby podawać teraz przykłady, nie? typu, że a wiesz tam, tam gdzieś w jakiejś części kraju, czy państwa, czy świata, no tam Kościół się zorganizował i stworzył szlachetną paczkę. Nie chodzi mi o to, żeby podawać przykłady, co ktoś tam robi, bo tego pewnie będzie bardzo dużo, ale chodzi mi o naukę Słowa Bożego. Chciałbym być uległy w tej sprawie i czy... Też oczywistą rzeczą jest, ma, ma, i chcę Wam jakby uprzedzić, że rozumiem to, że gdy widzę, na no jakiś przykład, tak, no, mój sąsiad popadł w jakąś tam yy, niedolę, biedę z powodu kradzieży, no to doprawdy no, w tym momencie nie rozpatrywałem, czy żony jest ze świata, to ja mu, ja mu już nie pomogę, bo jest ze świata, tak. Tylko nie wiedząc, nikt o nie wiedział, po prostu człowiekowi pomogłem tak, w tej niedoli jego. Ale jednocześnie nie nauczam tego w zborze, że no to bardziej jest kwestia miłosierdzia pewnego, tak, że jesteśmy miłosierni, tak jak Bóg jest miłosierny i, i niezależnie od tego, kto tam leży tak, na tej pokrwawiony, no to nie pytamy Go o wyznanie, i tak dalej. I to, I to rozumiem, że to jest powinność nasza i jakby natura, którą, którą mamy też od Boga. Ale chodzi mi bardziej o takie rzeczy, czym zbór cały powinien się zająć. Tak? Czy, czy, czy tak jak no, znamy historię, że Paweł w liście do Rzymian pisze o tym, spodobało się bowiem Macedonii i Achai wspólnie złożyć się na ubogich świętych, na ubogich świętych, którzy są w Jerozolimie, czyli pamiętamy te y, słynne składki dla w zborach, ale na ubogich świętych w Jerozolimie, czyli braci i siostry, którzy popadli w biedę. I, I teraz chodzi, ja rozumiem, że to jest powinność, to jest jakaś służba, tak, wśród ubogich, ale ch, y, chciałbym się utwierdzić, czy Mam na myśli zorganizowane takie, wiecie, że wychodzi pastor starszy i mówi, no to teraz mam taki pomysł, żeby się zrzucić, bo tam jest grupa ubogich, nie? I teraz, i czy to jest powinność Kościoła, czy raczej, jeżeli ten brat ma coś takiego, to powinien sam swój majątek przekazać i o to mi chodzi. Czy moglibyście bracia tutaj w tej sprawie zabrać, zabrać głos? I, bo to jest no, wyraźnie... W, w, wypływa to jako służba, tak, Jaka, jakaś powinność i o ile rozumiem to w, w obszarze świętych, tak, kościoła, to tak I natomiast w tych obszarach takich, gdzie ja widzę, no to ja zgodnie z sumieniem yy, mogę, mogę po prostu usłuchić człowiekowi, niewierzącemu, tak, niewierzącemu. Może jakbyście bracia w tej sprawie mogli Zabrać głos. Jak króciutko tylko. Mamy całe dwa rozdziały w drugim liście do Koryntian, ósmy i 9, gdzie szczegółowo Apostoł Paweł y, mówi o właśnie zbiórce na ubogich w Jerozolimie, do czego właśnie odnosi się zarówno list do Galacjan, jak i list do Rzymian. I tam Paweł wydaje się, podaje nam pewne wyraźne zasady. Bardzo szczegółowo mówi nie tylko o tym, że jesteśmy zobligowani do tego, by widząc brata w potrzebie, jeżeli mamy możliwości usłużyć mu tym, co otrzymaliśmy z łaski Boga, nie bacząc na zaspokajanie tylko naszych potrzeb, ale widząc potrzeby innych wokół nas. Więc tutaj mamy właśnie taką sytuację pomocy w innej części świata. Mamy Achaję i Macedonię, czyli Grecję i mamy Jerozolimę, więc w tamtym pojmowaniu świata prawie inny kontynent. I mamy tą jedność Kościoła, tam, o której Paweł też mówi, że jako Kościół stanowimy jedno. Więc jeżeli brat jest w potrzebie, no to nie jesteśmy obojętni wobec jego potrzeby. Czyli tutaj nie wiem, co, co więcej można powiedzieć, poza tym, że widząc potrzeby braci, nie tylko lokalne, ale i dalsze, jeśli możemy coś uczynić, jeżeli możemy ich wesprzeć, no to jak najbardziej. Braci. Oczywiście, mówię o, o tym w Kościele, a to, co powiedziałeś, też jest jakąś prawdą. Jeżeli czy kogoś serce Bóg pobudza, żeby pomóc w jakichś inicjatywach, nazwijmy to ludzi poza Kościołem, nie widzę przeszkód, żeby to uczynić, jeśli kogoś serce, natomiast nie widzę takiej, takiej nauki, żeby Kościół się tym zajmował. Jak chcesz, to proszę bardzo, to są Twoje pieniądze i Ty decydujesz, co z nimi zrobisz. Natomiast jako Kościół jesteśmy zobligowani, by zajmować się wdowami w Kościele, sierotami, którzy są w Kościele. Rozumiem, że to jest, to jest jakby tutaj nasza służba. To nie znaczy, że teraz widząc sierotę niewierzącego, mijamy go bez, bezdusznie i nie robimy, ale tutaj bardziej widzę to jako mojego, jako chrześcijanina zadaniem, żeby różnym ludziom... Pomóc wokół, którzy niekoniecznie należą do Kościoła, natomiast jako Kościół ewidentnie w Nowym Testamencie mamy konkretną naukę, która nas obliguje do pomocy potrzebującym, do nie zostawiania ich w ich dramacie życiowym. Musimy zdefiniować Tomciu ten dylemat, Tomek. Tomek, o co chodzi? Czy ten podział między osobistym dawaniem gdziekolwiek sumienie serce mnie pobudzi, tak, a odpowiedzialnością zboru, tak? Tu jakby to rozgraniczenie. Czyli jako, jeśli chodzi o to osobiste, chyba nie musimy tutaj... ten, Natomiast jeśli chodzi o zbór, tak jak Paweł mówił, w pierwszej kolejności wdowy, sieroty i tak, biedni i, i objęcie tą pomocą, też w liście do Tymoteusza, to jest bardzo formalnie zdefiniowane. Na listę wdów wciągaj tak, te, które są prawdziwie wdowami, pobożne, modlą się, tak, za nimi stoi świętość życia, także nie szastanie jest tymi pieniędzmi zborowymi, ale nawet jak na nasze kręgi dzisiejsze, to jest bardzo biurokratyczna procedura tam opisana. To jest jedno. Dwa, oczywiście możemy wyjść z tą pomocą jako zbór wspólnie, poza zbór, mając informacje, ale to, to już nie jest czynione jakoś formalnie, że każdy członek ma dać na tą sprawę po 100 zł. Tak samo, myślę, że to pozostaje, jest to ogłoszone w zborze, da, że jest gdzieś Brat, grupa braci, zbór w potrzebie i robimy zbiórkę na nich i jest, czy w kopercie opisujemy, tak, że na ten cel, czy no jak tam się już organizacyjnie zbór dogada i to możemy powiedzieć. Natomiast ja dzisiaj mam taką sugestię, żeby naprawdę sprawdzać te potrzeby, które w licznych mogą w ilościach do nas docierać, na ile to są faktyczne potrzeby realne, tak, i... i i co to są za ludzie? No, bądźmy trzeźwi też w tym dawaniu, żeby te środki dawane nam przez Boga efektywnie trafiały tam, gdzie naj, największą radość przyniosą, błogosławieństwo, chwałę Bożą i wtedy też dla nas jest radość. Także tutaj bądźmy czujni, a szczególnie w te świeckie, bo tych pis pewnie przychodzi, potrzeb, fundacji się mnoży różnych i itd. Bądźmy tutaj trzeźwi, prośmy Boga, żeby dał mądrość też, gdzie te środki lokować. Ale jako zbór jak najbardziej też takie wspólne zbiórki można robić. komu mówię, to już wtedy nie nieformalnie, że tam każdy po tyle, tylko jeżeli kogoś serce pobudza, jest taka potrzeba, znam tego brata, czy siostrę, czy ten zbór, są w takiej sytuacji, nie wiem, spalił się ktoś i tak dalej. Robią, powiadają, mówią i wiecie, i, ale to nie dotyczy jakby zbiórki dla ubogich, świętych, tylko zbiórki dla, no wolnie dla ubogich, to szlachetna baczka, to wiecie, no nie jest dla najsamożniejszych ludzi na świecie, tylko do no, raczej tych wytypowanych, takich mających mniej. I teraz i ja, moja obawa jest tylko taka, że jakby tego typu działanie, no w pewnym sensie rozprasza. Ja, bo i wiadomo, i w którymś momencie taki brat, który słuchał o tym, że oni tam mają jakąś akcję chcą coś tam zrobić gdzieś, no to wiadomo, no poczuwa się, no ja nie, no, ale on nie jest zobowiązany, żeby ty bardziej do tego nie zna ani sytuacji, ani ludzi, bo wiadomo inaczej, jest, jak się przedstawi konkretną sprawę, nawet ludzi ze świata, tak, którzy popadli w jakąś nędzę. I, ale powiadam, tutaj bardziej bym chyba e, sam próbował, na tyle, na ile mogę, to ja mam tyle pomoc, tak? Ale nie, raczej bym nie szedł w kierunku, że teraz przed zborem staję i proszę zbór, żeby, bo ja zobaczyłem tam ludzi, i im się chałupa i teraz dajcie im pieniądze, nie? Bo to Kościół nie jest do tego zobowiązany. Ja, ja jeżeli to widziałem w sumieniu, to co mi zważyć i albo pomóc, albo jakbym opowiadał ten bratu, ty słuchaj, widziałem taką sytuację straszną, nie? Ludzie naprawdę w takiej nędzy, oni on sam chce. no to dobrze, no to nie ma problemu, ale takie wrzucanie tego, bym powiedział, na tapetę zboru, na, na, no to mam wrażenie, że to trochę rozprasza, mnie wszystko i, i zaczynamy się zajmować rzeczami, które w zasadzie nie są powinnością wyjściową, tak? Ja bardziej myślałem o ludziach, którzy społeczności i wówczas tutaj do jakiegoś działania. wrócić jakby taką formę przymuszenia, tylko dać po prostu ludziom jak tak dobrowolność, czyli może taka skrzypka na przykład przy wyjściu i każdy, żeby jakby gdzieś w jakimś takim zaciszu wrzucić, jeżeli uważa, też żeby to jakby nie było takie ocenne, nie? Myślę, że to ma też na myśli takie zjawisko, które od wielu lat y, funkcjonuje w świecie i w o, o to, też zaczyna, to, to, to y, że po prostu y, ta na Słowo Boże i te miłosierdzie nasze i to, że pomagamy swoim kosztem. Nagle w pewnym momencie zaczęło przybierać taką postać instytucjonalną, to znaczy, że e, członkowie zboru pomagają innym przez fundację, która jest przy tak? Jak ktoś jest biedny, no to dają namiar do fundacji, albo odwrotnie idą do tej fundacji przy zborze i mówią, o tu jest taki biedny, pomóżmy mu. W sensie nasza fundacja, tak? To, to jest jakby troszkę inna działalność niż ta y, działalność, y, która jest napisana w tym testamencie, że my jakby ze swojego rozpraszanie nas jest też jakby ważnym tematem, tak? bo y, można dojść do sytuacji, do których wielu kościołów doszło, że ich głównym działaniem to jest jakby... Soczniki.